Cześć moje drogie lanioszki. Patrzę, to jest niesamowite Ustawiałem się do nagrywania Chyba z 5 dobrych minut Czekam, aż będzie troszkę spokoju Po czym w momencie kiedy włączyłem kamerę Zaczęły jeździć z powrotem samochody Ja nie wiem, ja chyba mam jakiegoś pecha No ale e, Co z czym ja do Was wróciłem Wróciłem do Was z e, trzecią częścią serii W której prowadzę swoją wolną pogadankę Na temat tego co jest lepsze czy handel na Forexie, czy własna firma. No i o tym, co jest lepsze według mnie, czy jest to firma, czy Forex, odpowiedziałem już, ale yy, na szczęście na szczęście yy, piszecie do mnie, co mnie bardzo cieszy, bo każdy taki Wasz komentarz to jest naprawdę więcej warte niż jakieś marne grosze, które może bym tam zarobił, gdyby, gdyby ktoś mi chciał płacić za te filmiki. No i tak postanowiłem do Was wrócić i powiem Wam tak, jak zwykle mam przed sobą kipa proszę bardzo, z pytaniami ja sobie spisuję rzeczy do zapytania, do, do tego co chcę powiedzieć, dlatego sobie tak czasem zerkam na dół, mam taki cytat od słuchacza, nie wiem ile osób zachęciła Twoja audycja o Forex, ale mnie na pewno zachęciła i proponuję ponagrywać coś w temacie yy, także słuchajcie no ja zawsze powtarzam, że nagrywam nawet gdybym miał jednego słuchacza, czy jednego widza, to bym chętnie nagrywał, a już zwłaszcza jeżeli słyszę takie komentarze, bo one są warte wszystkiego. Zadajecie mi też pytania, I czy mógłbym coś więcej ponagrywać, poopowiadać, bo widzę, że rynek Forex i rynek kontraktów w CFD jest w jakiś sposób popularny. Dużo ludzi, dużo ludzi wkręciło się w temat, dużo ludzi, widzę, jest zainteresowanych, no bo kto by nie był teoretycznie łatwym zarabianiem pieniędzy. Więc... <śmiech> pozwólcie, że skupię się na takich wiecie, kwestiach nieoczywistych, bo no samych podstaw i takich samych informacji prostych typu, nie wiem, co to lewar, co to jest, co to jest lot, co to są jakieś tam pary walutowe to tego znajdziecie masę w internecie no, o tym nie będę chciał za bardzo nagrywać, wolę się skupić na rzeczach, o których mało kto mówi bo są wybitnie niepopularne i teraz tak, mam pytanie od słuchacza. Cześć! Co do gry na rynku, to mam jedno konkretne pytanie. Aż mi głupio, bo chyba pokazuje moją naiwność i nieobczajenie tematu przed zapytaniem. Mniej więcej, ile musiałbym czasu poświęcić na, nau na naukę i praktykę, żeby zarabiać w okolicach 3000 zł? Żeby starczyło na skromne życie w Polsce, odkładanie kasy i podatek, tak na miesiąc żeby było. I czy to możliwe dla przeciętnego człowieka? Tak na oko, wiadomo, że jest to sprawa indywidualna. No to ja powiem tak, ile masz poświęcić drogi słuchaczu czasu na naukę, to jest sprawa wybitnie bardzo indywidualna, bo możesz się uczyć 5 minut dziennie, możesz się uczyć 10 minut dziennie, możesz tak jak ja, zakochać się w tym i od kilku lat poświęcać temu a może nie każdą wolną chwilę, ale każdą wolną chwilę, kiedy poczujesz, a zobaczę co tam na ryneczku, mo może poczytam jakieś informacje, sprawdzę jakieś świadomości, y czegoś nowego zawsze się można douczyć, także ciężko jest powiedzieć ile i ile trzeba się uczyć. No y podejrzewam, że na pewno jak pójdziesz na takie szkolenie, w którym ktoś Ci powie, że y za weekendowe szkolenie skasuje ci 10 tysięcy, a Ty później tylko wrzucasz pieniądze na konto i masz tyle to nie, to, to, to, to, to tak nie wygląda, o tym już mówiłem także to, to tak nie jest, słuchajcie ja jestem hobbystą, ja traktuję rynek forex i kontraktów CFD jako hobby, ja y, lubię to robić i tu wydaje mi się jest takie clue polega on na tym, że ty musisz lubić, kochać może nie kochać w sensie takim miłosnym, co musi być to dla Ciebie pewien sposób pasji, pewien sposób hobby. Są ludzie, którzy są modelarzami i to im daje relaks i to jest, to jest ich hobby. Są ludzie, którzy lubią grać w gry. Są ludzie, są szachiści. Są ludzie, którzy lubią grać na gitarze i tak samo wydaje mi się, że żeby być skutecznym i... Zarabiasz na tym rynku, nie wystarczy po prostu się nauczyć kilku podstawowych rzeczy, co to są takie to właśnie to, co wymieniłem przedtem po, podstawy z, z rynku Forex i już będziemy, będziemy handlować bo, bo to w zupełności tak nie działa ja myślę, że jeżeli pokochacie w ten taki cudzysłowie sposób pokochacie ten rynek przede wszystkim to nie jest dla każdego, ale jeżeli go pokochacie, czujecie, że to jest dla Was nie będzie się dla Was liczył czas, ile ile spędzicie, bo wiecie, że to służy waszemu rozwojowi, że yy, dzięki temu, że się nauczycie. W, w mojej prywatnej opinii, kiedy jesteś traderem, to ty się będziesz uczył tego zawsze. Zawsze wyjdzie coś, zawsze wyjdzie jakaś platforma, zawsze pojawi się jakiś inny broker, zawsze pojawią się jakieś regulacje. To, to nie jest tak, że wy się nauczycie. To, to nie jest wymiana opon w samochodzie, gdzie się robi to dokładnie tak samo, więc... Nie wydaje mi się, żeby, żeby można było Można było po prostu określić czas yy, I teraz jest pytanie takie Miałem kolejny, kolejne pytanie Bo chodziło też o... Yy, o co mi chodziło? Zapisałem sobie o ogromie cierpliwości, o pasji i ogromie cierpliwości, bo pasja do tego jest potrzebna, no bo ileż można się patrzeć w wykresy? No ja Wam powiem, że można, a czasem po pół godzinki, a tak różnie mam, czasem spędzam dziennie nawet nie handlując 15 minut, pół godzinki, godzinkę, przeszukuję sobie wykresy, szukając sobie jakichś fajnych setupów, ale ja to po prostu lubię i nie mam z tym problemu, bo jest to dla mnie wyzwanie, szukanie fajnych poziomów gdzie można byłoby sobie transakcje otworzyć trzeba sobie ją przemyśleć dobrze, jak zawsze pamiętajcie, ja mówię grajcie z trendem i szukajcie pozycji gdzie na pewno wyjdziecie, jeśli pozycja pójdzie nie w waszym kierunku jak również szukajcie szukajcie yy, miejsc, gdzie zamkniecie pozycję, nawet gdyby w waszym kierunku szła, także poza tym, słuchajcie, bo Sytuacja jest taka Trading to jest taki trochę To jest praca dla ludzi, którzy to jest praca dla ludzi, którzy nie przepadają za, za spotkaniem z ludźmi, bo jak sobie tak wyobrażacie, że wy będziecie, nie wiem, leżeć na plaży i pić drinka kokosowego i wasze życie będzie tylko tak wyglądało, że będziecie, będziecie sobie siedzieć z laptopem, czy na tablecie, czy na telefonie otwierać, zamykać pozycje i że tak będzie wyglądało wasze życie jako tradera, to ja wam powiem, że to jest najgłupsza możliwa rzecz, jaką można sobie wymyślić. Po pierwsze, żeby skutecznie tradować, wydaje mi się, potrzebne jest fajne albo biuro, albo przynajmniej spokojne miejsce w domu, gdzie możecie się skupić i poświęcić tylko temu. Nie kuchnia, gdzie będziecie wiecie, myśleli, co by tutaj zjeść, zrobić sobie kawę, czy postawić pranie, czy wyjść z kotem na spacer. To, to, to nie na tym polega. Jest taka opinia obiegowa, o której słyszałem, wśród no tam sobie ktoś gada. Jest taka obiegowa y, opinia wśród traderów, którzy na przykład zamiast handlować z domu, miał być, miała to być praca z domu, ale są ludzie, którzy wolą na przykład wynająć sobie jakąś y, małą przestrzeń w jakimś tam y, biurowcu, jakieś takie, nie wiem jak się nazywają, zapomniałem nazwy, takie biurka, wiecie, y, ala la firmy w y, miejscach, które oferują coś takiego dla jakichś y, takich małych firm no i oni sobie wolą tam handlować niż handlować z domu, bo w domu ich wiecznie coś rozprasza, to ktoś przyjdzie ja wam powiem, ja to przerabiam czasem, jak na przykład patrzę w wykresy i jak nie przyjdzie ktoś od internetu, to przyjdzie ktoś od prądu, panie tańsza oferta to przyjdzie ktoś z ulotkami to, przyjdzie, to przyjdą jacyś nie wiem yy, nie, przedstawiciele innego kościoła namawiając na, na, na to, żeby, żeby przyjść na ich wiary, to tak nie działa, dlatego myślę, że potrzeba spokoju, a jak spokoju, jesteśmy z daleka od ludzi i wydaje mi się, że jednym z takich minusów kolejnych, o których się nie mówi, to jest to, że jest to praca, gdzie no traderzy to są samotni ludzie, to nie są ludzie, którzy są duszami towarzystwa, jestem przekonany, przynajmniej jeśli chodzi o takich traderów z domu, którzy wstają rano, odpalają platformę, bo, bo, bo to też nie jest tak, że będziecie y, pracując z domu y, na tra w, tradując z domu, że wy będziecie cały czas y, y, nie wiem, tam odpalali laptopa czy komputer na 5 minut dziennie i to wszystko to, to tak nie wygląda trading taki to jest naprawdę czasem spędzenie kilku, kilkunastu godzin dziennie wyszukiwanie setupów i sprawdzanie sprawdzanie, czy, czy wyczekiwanie tego setupu Wymyślicie myślicie, gdzie może cena podążyć czekacie, czy ona tam podąży składacie jakieś zlecenia naprawdę musicie mieć do tego spokój doskwiera czasem samotność, że nie wychodzicie nie macie kontaktu z ludźmi ja nie mam z tym problemu akurat, bo ja, ja mam taką naturę, że nie mam problemu z tym, żeby siedzieć długo samemu ale są ludzie, którzy lubią po prostu codziennie rano wyjść do biura i spotkać się z ludźmi, pogadać napić, napić się kawy Także to, to, to jest jeden z takich minusów. Co dalej mam? Ym, ile mogę zarobić miesięcznie? No i, i, i, to, I to jest kolejne pytanie, na które jest bardzo ciężko odpowiedzieć, bo to wszystko zależy. Bo myślę, że jest bardzo wiele yy, składowych, które determinują przy taki zarobek, jaki może się osiągnąć. Przede wszystkim Twoja wiedza kolejna rzecz, skłonność do ryzyka yy, a co za tym idzie dźwignia, jakiej będziesz używać przede wszystkim kapitał jaki masz na yy, na koncie u brokera Te, budowanie kapitału o tym też warto powiedzieć, że nie zawsze się opłaca zrobić tak, że wiecie wpłacacie 5 tysięcy, zarobiliście tam yy, 1000 złotych, czy 2000, i już wypłacacie z powrotem i zaczynacie od 5 tysięcy. według mnie lepiej jest Włożyć pieniądze na konto u brokera, zarabiać, bo wiadomo, czasem będziecie też tracić. Przede wszystkim pogodzenie się z takim psychicznym: psychiczne pogodzenie się ze stratą, gdzie możecie wiecie, wiecie że tracicie ze stratą jest się ciężko pogodzić ciężko jest przyznać przed samym sobą że podjęło się złą decyzję a co za tym idzie czasem wasze konto wasze konto maleje i to czasem maleje drastycznie walniecie 5-10 pozycji z rzędu, yy, które są stratne i zaczynacie zastanawiać czy to jest dla mnie, czy mnie na to stać myślę że, myślę, że warto przepracować coś takiego nie na koncie demo, bo to wam nic nie da na koncie demo nie czujecie, że tracicie pieniądze Konto demo jest po to, żebyście poznali platformę I zrozumieli jak ona działa Tylko i wyłącznie po to Myślę, że Oprócz tego ile macie pieniędzy Jaką, jaką macie skłonność do ryzyka Jakiego używacie lewara jakiego, jako, jak, jak wysoki macie depozyt I jak często chcecie wypłacać pieniądze Myślę, że to jest, myślę, że to jest Zupełnie Zupełnie Determinująca rzecz. Kolejna rzecz to interwały. Jak polecam, minimum H4D1, czyli jedna świeczka, to jest wykres to jest jeden dzień na takim wykresie. Wykresy wyższych interwałów. Dlaczego? Na takich wykresach łatwiej zobaczyć trendy, bo podczas, no chyba że chcecie się bawić, w taki typowy day trading, ale też nie polecam. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że do day tradingu trzeba mieć specyficzne podejście, na pewno być bardziej odpornym na stres, bo zupełnie czym innym jest otworzenie pozycji, która ma dla Was zarabiać długoterminowo i jesteście na przykład skłonni otworzyć w poniedziałek taką, taką pozycję i przetrzymać ją tydzień, dwa tygodnie i. Bo day training polega na tym, że wyją, yy, że, że zamykacie mimo wszystko, czy tracicie, czy nie zamykacie tego samego dnia. Można grać na takiej zasadzie, że otwieracie pozycję jednego dnia i na przykład ją trzymacie, trzymacie ją długoterminowo, może być to kilka dni, może być to kilka tygodni. W mojej opinii jest to zdecydowanie bezpieczniejsze dla Waszej głowy, bo nie myślicie za każdym razem, czy a czy już mnie wybiło, czy dzisiejszy dzień skończę zyskiem. Nie możecie jako traderzy myśleć w ten sposób, że codziennie będziecie zamykali, yy, zamykali pozycję na plusie. W, w, w, naprawdę, padniecie psychicznie po miesiącu, musicie się pogodzić z tym, że na przykład przez tydzień nie otworzycie żadnej pozycji, Możecie, musicie się pogodzić z tym, że y, na przykład otworzycie pozycję, która was, y, która was y, wasz rachunek lekko, lekko z, y, zmaleje od niej, musicie być na to przygotowani psychicznie, dlatego myślę, że warto wyszukiwać sygnałów na wysokich interwałach, bo są one pewniejsze i Nikt poważny, nikt poważny w mojej opinii nie gra na interwałach kilkuminutowych czy tam kilkunastominutowych bo tam gdzie jest malutka korekta na wykresie 15 minutowym to my tego na wykresie kilkugodzinowym czy dziennym czy tygodniowym nawet nie zobaczymy fakt, trzeba stawiać szersze stop lossy szersze take profity na szczęście, bo wtedy się więcej zarabia ale pewniejszy sygnał jest kiedy na wykresie na przykład 30 dniowym widzimy, że trend jest jednak do góry, no to nie będziemy otwierali na przykład pozycji w dół, którą na wykresie 15-minutowym moglibyśmy zobaczyć, że jest taka opcja. Co dalej? W mojej opinii musicie też znać instrumenty. Musicie wiedzieć, na jakim instrumencie chcecie handlować, poczytać o nim, nauczyć się, na jakie dane makroekonomiczne takie instrumenty są podatne, kiedy takie dane występują, no tego są kalendarze Co jeszcze? Pozycja szósta to jest, że na 100% za handel nie powinien brać się hazardzista Wiecie, hazardista liczy na to, że uda mu się Łódź szczęścia, typowanie szóstki lotka, rzut kostką To nie jest trading Trading polega na tym, że znamy instrument, na którym handlujemy Znamy platformę, znamy brokera Wiemy jakie są opłaty i dzięki temu możemy wyliczyć ile nas będzie kosztowała transakcja, ile nas będzie kosztowało przetrzymanie transakcji przez noc, jakie są koszty zamknięcia, transferu pieniędzy. Musicie to wiedzieć. To, to, nie, to nie jest zajęcie dla hazardzistów w żadnym, w żadnym wypadku. Yy, co ja tu jeszcze miałem? O lewarowaniu, no ale to wiadomo, jeżeli się godzisz na wysoki lewar, no to musisz wiedzieć, że możesz łatwiej stracić, stracić pieniądze, ale o tym już było. Yy, no i teraz jest pytanie, ile można zarobić? No różnie. Jeżeli wrzucisz na depozyt 1000 zł to pozwolisz sobie na mniej. Jeżeli wrzucisz na depozyt 100 tysięcy złotych, to możesz sobie pozwolić na więcej i możesz zarobić więcej. Możesz z tysiąca zarobić tam kilkaset złotych, jak ci dobrze pójdzie, a ze, ze 100 tysięcy możesz zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystko zależy. Także... Yy ale to jest w zasadzie tak samo jak ze sklepem możesz prowadzić sklep, do którego kupisz towarów, na których się możesz znać, jeżeli się znasz to jesteś na przykład dobrym y, handlarzem tak samo jak znasz się na instrumentach, jesteś dobrym traderem, a jak się nie znasz to jesteś kiepskim traderem, jesteś kiepskim handlarzem, możesz w towar zainwestować y, 10 tysięcy złotych możesz zainwestować milion no to, to, to wszystko zależy, tego się tak łatwo nie opisać no i tu jest jeszcze jedna kwestia full time trading bo moim zdaniem są dwie opcje. Możesz jako grać jako full time trader, taki trader pełnoetatowy i to jest fajne. Tylko, że musisz się liczyć z tym, że spędzisz przed wykresem nie tak jak mówią reklamy 10 minut. Może się okazać, że będziesz spędzał przed tym wykresem kilka, kilkanaście godzin dziennie, a możesz grać z doskoku. Nie jest powiedziane, że nie, tyle tylko, że to jest znowu tak. To jest tak, jakbyś miał z doskoku otwarty sklep i otwierał go na przykład 10 minut dziennie. No, jaka jest szansa, że Ci się pojawi klient? No różna. Dlatego nie mówię, że to, to jest niemożliwe, żeby być takim traderem z doskoku. Ale myślę, że lepiej postawić na to, żeby podejść do tego poważnie. I traktować to przynajmniej jako taką pracę na, przepraszam, na pół poważnego etatu. Jest też taka opcja, że... Yy, jakby to powiedzieć, posłuchajcie, można prowadzić handel, można prowadzić trading yy, pracując na etacie i w sumie nie wiem czy nie jest to na początek lepsze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli prowadzisz, yy, tradujesz, ale jednocześnie pracujesz gdzieś na etacie, masz ten spokój, że będziesz miał za co zapłacić, czy za co zapłacić rachunki, za co kupić jedzenie, nie masz stresu. Bo co innego jest, kiedy bierzesz kredyt, nigdy nie bierzcie kredytu pod trading. Ja już o tym mówiłem. Nie, nie pożyczajcie u rodziny, u żadnych, w żadnych bankach, w żadnych chwilówkach. Stres rośnie. Tracicie konto, robicie głupie ruchy. Nie ma sensu. No i co jeszcze? No i tyle. Ja myślę, że można tradować jako, jako osoba, która pracuje gdzieś. I w międzyczasie, w międzyczasie się uczyć, szkolić, no i próbować. Trzymajcie się, hej, hej. Jeszcze sobie do Was wróciłem coś dograć. Przypomniała mi się historia. W RTE 1 w czwartek zeszły, to było 18-19 kwietnia, yy, sytuacja. Zadzwonił do audycji starszy pan, <klima> który powiedział, że go broker oszukał. Na czym polegało to oszustwo? No pan zobaczył, pan zobaczył reklamę, że można łatwo sobie dorobić. Założył konto u brokera. Yy, będę opowiadał w skrócie, bo to szkoda się rozgadywać. Założył konto u brokera, gdzie można szybko dorobić, wpłacił pieniądze, no i ma problem. Broker go oszukał, no bo on nic nie zarabia no to broker mu tłumaczy panie, ale pan musisz coś z tym z tymi pieniędzmi robić musisz pan inwestować jakieś otwierać jakieś pozycje jakieś pozycje zamykać po prostu musisz inwestować coś robić na tym rachunku pan się czuje oszukany, bo swoich pieniędzy nie odzyskał wiadomo, z brokerem jest tak, że łatwiej pieniądze wpłacić niż wypłacić <śmiech> ale to jest kolejna osoba, która zadzwoniła do Radia w Irlandii i ostrzega ludzi przed Forexem, że Forex to zło, bo się na nim traci pieniądze. No co ja Wam mam powiedzieć, no jak macie nie tracić pieniędzy, jeżeli wymyślicie, że otwieracie konto u brokera, wrzucacie 250 euro na przykład i bo taką kwotę wrzucił ten pan i i myślicie, że się samo zarobi. No, no takie, taka była jego koncepcja, że on wrzuci pieniądze, one będą same zarabiały, i on będzie z tego dostawał pieniądze. A później idzie taka fama, że, no ja, jaki ten foreks jest zły, oszukują. No, no, matko z córką ludzie tracą. No, no, to jest autentyczna historia z czwartku. Mamy 2019 rok, są teraz święta Wielkanocne. To było zaraz przed świętami. No i i jak to traktować poważnie no bo ludzie usłyszą jest masa ludzi, którzy usłyszą coś takiego że o, pójdę, pójdę na rynek forex i tam stracę, bo 80 parę procent ludzi traci pamiętacie, ja wam w poprzednich odcinkach mówiłem o braku wiedzy o elementarnej nieznajomości tego, co to są w ogóle podstawowe zwroty o graniu na za dużej dźwigni, z za małym kapitałem na instrumentach, o których nie mamy pojęcia, nie wiedząc co to jest kalendarz ekonomiczny i koniec końców jeszcze myśląc, że jak wpłacimy do brokera pieniądze, no to te pieniądze nam się same pomnożą, i będziemy żyć jak pączki w maśle. Po czym jest jeszcze wielkie oburzenie, że broker taką osobę oszukał, bo napisał, że to można łatwo zarobić, wystarczy wpłacić 250 euro. No, no ludzie, jak to w ogóle, jak to w ogóle skomentować? naiwność, głupota ja nie chcę obrażać tego starszego pana bo to był starszy pan, może nie wiedzieć no ale jak oni mu każą coś tam na komputerze zrobić, a on nie wie co ma zrobić, no to taka osoba siłą rzeczy będzie traciła ale później w takim radiu, które usłyszało na przykład taką audycję milion ludzi, przekonanie jest takie, że no kurde, no na tym się, no to tylko tracą, no tracą no ktoś wpłacił i, i, i stracił problem jest z tym, że on nawet nie stracił bo on nie wypłacił pieniędzy ale tylko dlatego, że nie wie, jak ma wypłacić te pieniądze. A wystarczy może kontakt do supportu albo zlecenie przez panel. Zawsze jak zakładamy konto u swojego brokera, mamy dostęp, do, mamy dostęp do panelu, z którego sobie zarządzamy środkami, gdzie robimy wpłaty, wypłaty. No ale starszy pan o tym nie wie, a zrobił grandę na całą Irlandię. Takie czasy. Trzymajcie się, kochani. I teraz się już chyba z wami serio żegnam. I co... Pamiętajcie, Forex, yy, ogólnie rynek kontraktów, to trzeba lubić, bardzo lubić. To może być pasją i, i jest dla mnie na przykład pasją, to jest moje hobby. Tyle tylko, że musicie też yy, wiedzieć, co robicie. I przede wszystkim się nie bać. I być odpornym na stres, pozwolić sobie czasem przegrać, nie winić się za to, kiedy zamkniecie pozycję na minusie. I przede wszystkim nie powinniście mieć takiego mm, żalu, osądzania samych siebie o to, że a tutaj już piątą, piątą pozycję z rzędu zamknąłem na minusie. Nie ma ludzi, którzy zamykają tylko na plusie. Są czasem takie dni, są czasem takie tygodnie, że wydaje się Wam, że wszystko będzie dobrze, że jesteście... O, i tu jest kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, że będziecie bogami inwestycji. Słuchajcie, to, to jest ważna rzecz, to jest ważna rzecz. Jeżeli przeprowadziłeś jakąś analizę i ta analiza powiedziała Ci, że cena, yy, po której chcesz kupić lub sprzedać jest na danym poziomie i Ci się ta transakcja powiedzie i na niej zarobisz, to nigdy, przenigdy nie działaj euforycznie, że tu zarobiłem już, otwieram następną. Ja jak rozmawiam z ludźmi jeszcze, to wam powiem o rynku forex i o rynku kontraktów, to zawsze uczelam ludzi na coś takiego jak swędzące palce. To jest taki syndrom swędzących palców, że ktoś chce już zarabiać, już zarabiać, już żeby się coś działo. To jest zajbista głupota, wam powiem, bo przez takie postępowanie wy będziecie głównie tracić. Jeżeli nie przemyślicie pozycji, nie, wie, nie, nie popatrzycie na ten wykres, gdzie wy jesteście na tym wykresie, co wy chcecie, tylko pod wpływem impulsu, że chcecie już coś działać, żeby już się coś działo, to, to jesteście hazardzistami. Odpuśćcie sobie, bo wy wyzerujecie w ten sposób konta. I <śmiech> pamiętajcie, że e, jeżeli wygracie raz, drugi, trzeci, to nie, nie otwierajcie pozycji już na ślepo, bo jeju ja, już, jeju, ja już jestem mistrzem świata. Otworzyłem trzy pozycje z rzędu i, i na każdej zarobiłem. Zarobiłem tam jakiś procent kapitału. I otwieracie kolejne nieprzemyślane yy, pozycje, a jeszcze yy, w ogóle podwajacie, podwajacie kapitał, potrajacie, robicie coraz gracie na coraz większym lewarze, no bo już tyle razem się udało. Bardzo prosta droga do bankructwa, także wystrzegajcie się tego, bo chciwość i takie chęć, żeby się coś działo, to to jest hazard, jak macie ochotę na hazard, to idźcie do kasyna, jak mieszkacie w Irlandii, to możecie, nie wiem jak tam jest z kasynami w Polsce, to sobie kupcie zdrapkę i sobie ją zdrapcie, coś się będzie działo, ale nie wtopicie depozytu. Bardzo fajną opcją jest to, że teraz jest ta regulacja, że nie można stracić więcej niż to, jaki mamy depozyt, po prostu możemy co najwyżej wyzerować konto kiedyś można było stracić sporo więcej no ale odsyłam was do historii z 15 stycznia 2015 roku sprawdzę czy jesteście zainteresowani zainteresowani sprawdzą o co chodziło i powiem wam tak, świeżbiące paluszki żeby się coś działo nieprzemyślane transakcje, podbijanie lewara podbijanie wielkości pozycji tylko po to bo już mi się udało, już jestem bogiem inwestycji no jesteście bardzo blisko, żeby wyzerować rachunek, także nie dajcie się ogupić, że na tym rynku się tylko traci, znajcie instrumenty, na których handlujecie, znajcie godziny i dni, kiedy powinniście handlować, używajcie zawsze stop Lossa. możecie go najwyżej przesuwać za, za swój, nigdy, nigdy w przeciwną stronę niż jeżeli ustawiliście stop loss w danym miejscu, to go nie przesuwajcie. Jeżeli pójdzie w Waszą stronę, to możecie go ciągnąć troszkę za ceną, żeby, żeby zarobić Ale nigdy nie powiększajcie swoich strat I pamiętajcie, że w tym zawodzie cierpliwość, y odporność na stres Odporność na taką powiedzmy samotność i chęć wiecznego, takiego wiecznego, ciągłego rozwoju To jest klucz do tego, żeby być dobrym traderem nie reklamy i szybkie kursy, gdzie zapłacisz parę tysięcy i będziesz mistrzem świata. To, to, to nie działa. Gdyby to było takie proste, wszyscy byliby traderami. Nie dajcie się nabierać na głupie reklamy. A poza tym komu ja mówię? Ja wiem, że moi, moi widzowie, moi słuchacze To jest kupa naprawdę inteligentnych ludzi Którzy nieraz mnie już zaskoczyli tym, jak podejrzeli do danego tematu Kupa ludzi, ale żebym powiedział To jest ogrom ludzi, którzy nieraz mnie pozytywnie zaskoczyli Więc myślę, że nie muszę wam tego tłumaczyć Ale tłumaczę to dla ludzi, którzy jeszcze moimi widzami i słuchaczami nie są no Tutaj też może być mała zmiana, ale o tym jeszcze pomyślę co zostanie, czy YouTube, czy, czy podcast, czy jedno i drugie, z czegoś chcę zrezygnować, zobaczę, jak zobaczę, zobaczę, co z tym zrobić, bo troszkę za dużo mi to czasu zajmuje, yy, bo bez montażu, bez cenzury pojawiło się jako projekt, gdzie miałem filmować z ręki i wrzucać prosto na YouTube'a, później stwierdziłem, że zrobię z tego podcast, ale troszkę za dużo czasu mi to zajmuje i czasu, gdzie wolałbym spędzić go na jakimś samorozwoju, medytacji, na na po prostu życiu chwilą zamiast konwertowanie plików, także pomyślę, co jeszcze z tym zrobię, ale dla was, mam, dla was mam takie punkty, uważajcie co robicie, bądźcie świadomi tego co robicie, nie działajcie nigdy impulsowi, pod wpływem impulsu, tym bardziej nigdy nie próbujcie odegrać się na rynku, że otwieracie pozycję, rynek Wam ją wybił, to otwieracie drugą, bo jesteście pewni, że teraz zarobicie. No to, to jest jeszcze, większy, jeszcze szybsza droga do tego, żeby zbankrutować, niż to, że będziecie otwierać... Znaczy To jest równorzędne z tym, że będziecie otwierać nieprzemyślane pozycje pod wpływem euforii, bo właśnie zarobiliście kilka razy z rzędu i, i nie ma na Was mocnych. No. To co? To ja się żegnam z Wami. Sprawdzę jeszcze tylko na szybko w telefonie, czy wszystkie tematy przerobiłem niepożyczanie pieniędzy, o tym mówiłem yy. aha, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, słuchajcie, bo to może być tak, to się też często ludzie pytają, jak to jest ile czasu trzeba na to poświęcić słuchajcie, jeżeli poświęcisz na trading 15 minut dziennie i może się okazać, że zarobisz takie same pieniądze, jak na przykład w inny dzień, kiedy siedzisz cały czas. Ale to też nie jest tak, że będziecie siedzieć 15 minut dziennie, bo wam uciekają, uciekają Wam y, fajne setupy, fajne, fajne pozycje. Tyle tylko, że ilość transakcji to nie jest y, zawsze najważniejsza. Bo możecie otworzyć 1000 transakcji, na których zarobicie po 2 złote, z czego połowę pochłonie Was yy, jakaś tam prowizja brokera, później prowizja za wypłatę, na koniec podatek i cała reszta. I możecie na przykład otworzyć 1000 pozycji, z których zarobicie później 1000 złotych a możecie otworzyć na przykład cztery pozycje, na których zarobicie po 250 zł i będziecie mieli mniej stresu, pieniądze te same, więc musicie, musicie patrzeć, co robicie, musicie wiedzieć, co robicie. Bo to nie jest tak, że jeżeli wy będziecie siedzieć przed komputerem 20 godzin dziennie, to wy więcej wyczarujecie niż, niż ktoś, kto poświęci na analizę 15 minut. Jeżeli ma strategię, jeżeli zna swoją strategię, jeżeli jej przede wszystkim ufa tej swojej strategii, to taka osoba zarobi więcej yy, spędzając czasu mniej niż osoba, która nie wie czego chce, nie wie co robi, nie wie jaka jest strategia, nie ufa sama sobie to taka osoba będzie mogła siedzieć przed komputerem 20 godzin i, i tak zarobi procent tego, co świadomy trader. Miejcie to na uwadze. No to chyba już tyle. Po raz ostatni rzucam okiem do kipa. Em. Yy. tak, tak, tak praca na etacie, stres i samotność dorzucanie do konta trading z doskoku, full time trading, no czyli w sumie mniej więcej wszystko powiedziałem o interwałach również instrumenty no, instrumentów jest masa, musicie sobie nie wyobrażam sobie być traderem który gra na wszystkich możliwych instrumentach u brokera, tych instrumentów jest przeszło setka nie jesteście w stanie śledzić kilkuset instrumentów codziennie. Po, po prostu nie ma takiej opcji. Po 20 padniecie. Ja yy, myślę, że optymalnie 5 to, to, to jest według mnie 5. Może kto dla kogoś 10 instrumentów, w zależności na jakich też interwałach się gra. Bo jeżeli ktoś gra na interwałach tygodniowych, no to faktycznie może przelecić takich instrumentów yy, całą masę, tyle tylko, że żeby grać na interwałach tygodniowych to musicie mieć naprawdę konkretny depozyt bo, bo, bo, bo tam się naprawdę wstawia bardzo szerokie stop lossy to są stop lossy liczone w takich ilościach, że dla przeciętnego gracza który dopiero zaczyna to jeden ruch w złą stronę jesteście po depozycie Więc myślę, że musicie wiedzieć co robicie i, i dopasować strategię do interwałów, do tego, czy pracujecie, ile chcecie temu poświęcić i jak bardzo się zaangażować, bo ja jestem przekonany, że jeżeli polubicie, już nie chcę używać słowa pokochacie, ale kiedy rynek stanie się dla was pasją, wy chętnie włączycie nawet ten komputer, czy tablet i wykres po to, żeby zobaczyć, co się na rynku dzieje i nie po to, żeby już coś otworzyć, ale żeby przemyśleć na przykład, czy wasz setup, który sobie wymyśliliście idzie w Waszą stronę i gdzie możecie już stawiać jakieś zlecenia oczekujące albo chociażby przypomnienie, że w tym miejscu warto już patrzeć na wykres. Bo takie opcje dają nam teraz platformy. Pamiętajcie, poznajcie platformy, wiedzcie co robicie, jeśli chodzi o lewar, kumulujcie depozyt, patrzcie na ręce brokerowi, śledźcie kalendarz ekonomiczny i wydarzenia na świecie, jeżeli tak jak na przykład ja yy, kochacie trading na złocie, srebrze, o ropie, to warto. No i sytuacja z dolarem wiadomo, no bo jednak dolar jako waluta rozliczeniowa w tym przypadku ważne, żeby wiedzieć, co się dzieje. Także trzymajcie się, moi drodzy. To była część trzecia. Część trzecia serii o Forexie. A ja póki co zawijam do domu, będę sobie myślał, w jakiej formie zostawię bez montażu, bez cenzury czy będzie to wideo, czy będzie to audio czy będzie to wideo i audio czy po prostu wrócę faktycznie do korzeni gdzie było to wideo i publikowanie zajmowało mi 15 minut max trzymajcie się kochani, ja idę jak zwykle, w, w ogóle to tak stwierdziłem, że w tym moim logo mam czarne tło i taką latarnię z góry i napis bez montażu, bez cenzury i tak właśnie się wpa wpasowałem jest ciemno dookoła, latarnie z tyłu czyli bez montażu, bez cenzury. Trzymajcie się moi drodzy i jak coś to do zobaczenia moja strona wiejaczka.com, wpadajcie tam zawsze, jeżeli szukacie najświeższych wiadomości, naj, najlepszych yy, sposobów, żeby się ze mną skontaktować to tam je znajdziecie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, hej.